Nie bójcie się. Macie zaufanie do Boga, to i mnie zaufajcie. W domu mojego Ojca wiele jest miejsca. Gdyby tak nie było, powiedziałbym o tym, bo właśnie odchodzę zapewnić wam miejsce. Gdy odejdę i zapewnię wam miejsce, wrócę i zabiorę was do siebie, żebyście byli tam, gdzie ja. Wiecie, dokąd odchodzę i jaką drogą, — Panie, wcale nie wiemy, dokąd odchodzisz — powiedział Tomasz. — Skądże więc mamy znać drogę? Jezus odpowiedział. — Ja jestem tą drogą i prawdą i życiem i tylko dzięki mnie możesz dojść do Ojca. Jeśli mnie znacie, to i Ojca poznacie. Co więcej, znacie Go już teraz — a nawet widzieliście go? Wtedy odezwał się Filip. — Panie, pokaż nam Ojca. Więcej nam nie potrzeba. Odpowiedział mu Jezus. — Od tak dawna jestem z wami, a ty, Filipie, jeszcze mnie nie znasz? Kto widzi mnie, ten widzi Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? To, co wam mówię, nie pochodzi ode mnie, lecz od Ojca, który we mnie przebywa i przeze mnie działa. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli nie, to przynajmniej uwierzcie ze względu na to, co się działał. Zapewniam was, że kto wierzy we mnie, dokonywać będzie takich samych dzieł Jakich ja dokonuję, a nawet większych Bo ja idę do Ojca Spełnię wszystko, o co będziecie prosić w moim imieniu Aby chwała Ojca zajaśniała w Synu Spełnię to, jeśli prosić będziecie w moim imieniu Jeśli mnie kochacie, będziecie przestrzegać moich przykazań Ja zaś będę prosić Ojca i on da wam jeszcze kogoś do pomocy, Aby zawsze był z wami. Będzie to duch prawdy, Którego świat przyjąć nie może, Bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie. On wśród was przebywa I jest w was. Nie zostawię was samych, Jak sieroty, Lecz wrócę do was. Jeszcze chwila, A świat już mnie nie zobaczy, Ale wy mnie widzicie, i skoro ja żyję, wy też żyć będziecie. Gdy nadejdzie ten dzień, zrozumiecie, że ja jestem w moim Ojcu, wy we mnie, a ja w was. Kto zna moje przykazania i przestrzega ich, ten mnie kocha. Tego, kto mnie kocha, kochać będzie mój Ojciec. Ja również będę go kochał i objawię mu siebie. Wtedy Juda, ale nie ten z kariotu, zapytał Jezusa. — Panie, cóż to się stało, że chcesz objawić się nam, a nie światu? Jezus odpowiedział. — Jeśli ktoś mnie kocha, to będzie zachowywał moje słowo i mój ojciec będzie go kochał. Przyjdziemy do niego i będziemy z nim przebywać. Kto mnie nie kocha, nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, pochodzi nie ode mnie, lecz od Ojca, który mnie posłał. To wszystko wam mówię, póki jestem wśród was. Duch Święty, którego Ojciec pośle wam w moim imieniu, będzie wam wszystko przypominał i pomoże to pojąć. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie tak jak świat daje, ja wam go daję. Odwagi. Nie bójcie się. Słyszeliście, co wam powiedziałem? Odchodzę, ale przyjdę do was. Jeśli mnie kochacie, powinniście się cieszyć, bo idę do Ojca, a Ojciec jest większy ode mnie. Już teraz mówię wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to już nastąpi. Nie będę już długo z wami rozmawiał, bo zbliża się ten, który ujarzmi świat, ale nade mną władzy nie ma. Świat jednak musi się dowiedzieć, że kocham Ojca i tak postępuje, jak mi nakazał Ojciec. Bądźcie gotowi, trzeba nam iść.